Zatrzymamy się na chwilę przy tym wyrażeniu Strząśnijcie proch z nóg waszych Może nagle dobrze sobie pomyśleć, że Ci, którzy głoszą słowo mają piękne stopy Jak tam mówi prorok Zajasz i także list do Rzymian W dziesiątym rozdziale Dlatego, że oni idą Niosą, że są posłani że przynoszą dobrą wieść, wieść zbawienną. Mówią o tym, w jaki sposób wchodzi się do nieba. To jest cudowna rzecz być tego rodzaju posłańcem. I w drugim miście do Koryntian czytamy w drugim rozdziale 15 wiersz, zaiste. Myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. To znaczy, że ci, którzy niosą tę dobrą nowinę, z jednej strony przynoszą życie dla tych, którzy wierzą. Z drugiej strony są zapowiedzią śmierci dla tych, którzy nie uwierzą. wolnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są potępieni. I tu jest właśnie o tym mowa, że są tacy, którzy tego nie przyjmują. I to strząśnięcie prochu to jest jakby odłączenie się od nich, taki ostateczny wyrok. W dziełach Apostolskich mamy kilkakrotnie taki fakt opisany. To jest Dziach Apostolskie, 13 rozdział, 51 wiersz, tutaj czytamy a oni otrząsnąwszy na nich proch z nóg swoich poszli do ikoniu właśnie tam gdzie jedni uwierzyli a inni jak czytamy bluźniąc sprzeciwiali się 45 wiersz tego rozdziału 13 rozdział dziejów 45 wiersz także 18 rozdział jeszcze To jest 18 rozdział, wiersz szósty. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, oczosnąwszy szaty, rzekł do nich krew wasza na głowę waszą. Czyli właściwie bierzecie tę winę na siebie. Tak jak w innym miejscu krzyczeli krew Jego na nas i na nasze dzieci. Albo jak apostoł Paweł mówi na innym miejscu, nie jestem winien niczyjej krwi. A więc otrząsnąwszy szaty, że do nich, od tej chwili pójdę do pogan. A więc to słowo strząśnięcie, strząśnijcie ten kurz, czy też otrząsnąć szaty oznacza to, że byliśmy was powiedzieć wam o tym Bożym ratunku, nie chcecie słuchać, odwracamy się, idziemy gdzie indziej. Pytanie, co to dla nas dzisiaj oznacza? Myślę, że przede wszystkim to, że tam, gdzie ktoś nie chce słuchać, nie powinniśmy nalegać i iść dalej. Tak czynili uczniowie. Szli do kolejnych miast, kolejnych wiosek, kiedy ich wyganiali z jednego miasta, szli do drugiego i to jest Boży zamiar. Wiemy, że są sytuacje takie, w których ktoś, nie wiem, przez 20 lat nie chce słuchać, ale potem jednak coś się wydarzy i jego serce się zmienia. Wiemy, że tak bywa. Tym niemniej wyraźnie to widać, że Bóg daje każdemu czas na to, aby się opamiętał. I że ten czas jest ograniczony. I my także powinniśmy mieć to na uwadze, kiedy w taki czy inny sposób komuś zwiastujemy, ktoś ma zamknięte serce. Jakby ten ktoś wtedy sam jest odpowiedzialny za, za to, co usłyszał i co z tym zrobił. są dwie rzeczy tutaj może akurat w tym miejscu jest pokazane to głoszenie z miejsca na miejsce od domu do domu czy od wioski do wioski od miasta do miasta e, Słowo Boże tutaj akurat w tym miejscu nie mówisz, że e, tak jak apostoł Paweł to mówił po domach e, ale raczej Ewangelię głosimy e, jakby jakby na ulicach. Apostoł Paweł czynił to spotykając kogoś na rynku. Później, kiedy, kiedy właśnie w Efezie wynajął ten dom, to jednak wierzący słuchali, ale też i niewierzący. Także przy takim, jakbyśmy to nazwali, globalnym głoszeniu, to jednak właśnie ta zasada tutaj, że kiedy Ktoś nas nie przyjmuje, mamy iść do innego miasta i strząsnąć nawet proch z nóg swoich. Iść dalej, aby się nie zatrzymywać, bo wiemy, że nasze życie jest krótkie i nie wiadomo, czy byśmy w stanie byli obejść chociaż i nasze miejscowości. Wielokrotnie jest tak, że... Ludzie nie słyszeli nawet o tym, że y, ktoś y, taki mieszka, że nasi sąsiedzi nie znają nas. Bardzo dobrą rzeczą jednak są kalendarze, które możemy je rozpowszechniać i powinniśmy to robić. Y, zasadą jest jednak taką, żebyśmy nie tak na siłę komuś to wciskali, tak tutaj to Słowo Boże mówi, ale jeżeli ktoś nie chce, to mamy iść dalej jednak. I czynić to, żeby właśnie te, ta Ewangelia się rozchodziła. Tak sobie pomyślałem właśnie dzisiaj w modlitwie nad tym, żebyśmy też i mogli do tych kalendarzy dołączać albo Nowe Testamenty, albo też i Biblię, kiedy już wychodzimy, i idziemy z miasta do miasta. I następny wieżna nam mówi, szósty wyszedszy, więc obchodzili wioski, zwiastując dobrą nowinę i wszędzie uzdrawiając. Pan Jezus im dał zalecenie, oni to zalecenie wykonali. Nie także zastanawiali się nad tym, nie także jeden na drugiego patrzeli, ale jednak poszli i to czynili. I to i do nas jest, nie tylko mamy się o to modlić, nie tylko mamy y, myśleć jak to zrobić, ale mamy, y, jest napisane, wyższy, więc obchodzili wioski. 1 Piotra 3,15 zawiera w sobie takie zalecenie lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z nadziei waszej lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem i jak głosimy Ewangelię, to jeśli ktoś domaga się wytłumaczenia, to powinniśmy mu je przedstawić. Nie jest naszym celem kogoś takiego zmusić do przyjęcia tego, w co wierzymy. My mamy być świadkiem. Świadek po prostu jest takim... Y, punktem y, orientacyjnym. Czyli jeśli ktoś chce iść do Boga, to żeby to światło z tego punktu orientacyjnego było jasne. Czyli wierzę, że Jezus jest Bogiem, bo Rzymian 9,5 mówi, że Chrystus jest według ciała Izraela, a według y, po prostu odwiecznego pochodzenia jest Bóg błogosławiony na wieki. I takie wyjaśnienie wystarczy, że mamy Słowo Boże jako punkt, z którego czerpiemy nasze informacje. Czyli nie musimy czytać jakichś dzieł filozoficznych, które gdzieś tam na podstawie pewnych zasad rozumowania udowodnią coś. Nie, my nie mamy udowadniać. Mamy po prostu powiedzieć. Wierzę tak i tak, ponieważ... I najlepiej podać odnośnik z Biblii, bo Bóg tak powiedział. Koniec tłumaczenia. Też jest ważna rzecz tutaj, którą myślę, powinniśmy sobie wziąć do serca, zwłaszcza, yy, że światowe chrześcijaństwo gardzi tym sposobem. Wyszedszy, więc obchodzili wioski. Yy, ja wielokrotnie spotkałem się z takim zarzutem. Dlaczego? Wy nie chodzicie do wielkich miast. Bydgoszcz, Poznań. Tylko jakichś grabów się spotykacie, jakichś wieruszów, jakieś małe miejscowości, ewangelizacja w Kępnie. to tam przyjdzie? Jakieś tego typu małe wioseczki. Ale Słowo Boże mówi, obchodzili wioski w wioskach są zgubione owce, które wymagają odnalezienia. A y, owszem, miasto duże daje masę. Daje masę, tłumy, ale to nie jest celem Pana Jezusa, żeby tylko tacy uprzywilejowani ludzie z wielkich miast dostali drogę zbawienia. To ma się też odbywać w Czajkowie, w jakichś yy, kościerzynach, koszarawach, jakichś tego typu małych miejscowościach, tam, gdzie nas Pan postawił. Mieszkasz w miejscu, gdzie dookoła są wioski, odwiedź wioski. Niech Cię wiatr nie, wieś, nie niesie do Nowego Jorku, do Szanghaju, no chyba, że masz konkretne powołanie, żeby tam w wioskach wokół Szanghaju głosić. Ale to jest powiedziane wioski.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 Kiedy przeczytamy z Ewangelii Jana, po umyciu nóg uczniom, 13 rozdział, 5 wiersz. Potem nalał wody do misji i począł umywać nogi uczniów i wycierać je prześcieradłem, który był przepasany.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 na na to, że to te nasze grzechy, które jak gdyby przylgnęły do nas, zostały obmyte. Ponadto Łukasz 10, 11 jest podobny. Wiedź więc tego wiersza. Nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do nóg naszych, wstrząsamy na was. Lecz wiedzcie, lecz iż przybliżyło się Królestwo Boże. Jeszcze Dzieje aposto Apostolskie 18, 6. Lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, oczosnowszy szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą. Ja jestem czysty. Krew wasza, czyli jak gdyby te wasze grzechy będą na was ciążyły. Ta Ewangelia którą moglibyście uwierzyć, moglibyście otrzymać przebaczenie darmo z łaski poprzez przyjęcie Jezusa Chrystusa nie jest możliwa. Dlatego ta krew będzie ciążyć na nich i będą musieli przed żywym Bogiem sami odpowiedzieć. W przeciwnym razie, gdyby przyjęli tę Ewangelię łaski, mogłyby ich grzechy być im darowane. Ja powiedzieć, że jak rozdajemy te kalendarze i niektórzy nie chcą wziąć to sobie nieraz myślałem co powiedzieć im i teraz właśnie tak yy, można też powiedzieć, że Pan Jezus przyszedł, że już 20 lat temu i wzywał do pokuty i on dzisiaj dalej to yy, mówi przez swoje słowo żeby, żeby pokutować myślę, że yy, no Trzeba do tego odwagi, żeby tak po prostu powiedzieć, ale można po prostu spróbować zacząć tak po prostu do tych, którzy nie chcą ten kalendarzy brać, tak po prostu powiedzieć. Myślę, że też jej dobrym sposobem jest to, co jest, Paweł przeczytał z tego dziesiątego rozdziału, że że proch, ale wiecie, że przybliżyło się Królestwo Boże. To znaczy, że e, oni e, mówili, że strząsają e, na nich proch, ale e, łaska dalej trwa. To znaczy i dzisiaj mamy przecież e, słowo, które i nas dosięgło. To znaczy, że Bóg posłał swojego Syna, aby umarł za nasze grzechy i możesz być uratowany i Ty. Także e, każdy z nas e, będąc właśnie pouczony przez Słowo, może e, z tego Słowa mieć pouczenie i tak właśnie czynić na świadectwo. Na świadectwo właśnie e, dla tych, którzy giną. nie było w drugą stronę. To nie jest tak, że to można czynić sobie za każdym razem, kiedy nam się przywidzi, albo kiedy sobie chcemy. Ale kiedy tak naprawdę Duch Święty nas ku temu pokieruje i też do tego, co mówił Paweł z Ezechiela, 33 rozdział. Od trzeciego wiersza tutaj jest mowa o tym, że Bóg ustanawia stróża nad krajem. Możemy tutaj Przyrównać do Ewangelisty, od trzeciego wiersza, Ezechiela 33, od trzeciego wiersza. A ten, widząc, że miecz spada na kraj, zatrąbi na rogu i ostrzeże lud, i ktoś usłyszy wyraźnie głos trąby, lecz nie przyjmie przestrogi, i miecz spada i porywa go, to krew spada na jego własną głowę. Głos trąby usłyszał, ale nie przyjął przestrogi. Dlatego jego krew spadnie na niego samego, lecz ten, który przestrzega, uratuje swoją duszę. Jeżeli natomiast stróż widzi, że miecz spada, a nie zatrąbi na rogu i lud nie zostaje ostrzeżony, to gdy miecz spada i porywa kogoś z nich, ten ginie z powodu swojej winy, lecz jego krwi zażądam od stróża. I tutaj widzimy też Łukasza, że jest i odpowiedzialność po stronie naszej, Ewangelistów, ludzi, którzy chodzą z Ewangelią, abyśmy rzeczywiście to czynili. Paweł w Dziejach Apostolskich 20 rozdział 26 wiersz mówi dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym że nie jestem winien niczyjej krwi nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej i Paweł sam który strzepywał ten proch z nóg on mówi, że nie jest winien niczyjej krwi więc żeby to też nie szło w drugą stronę, że teraz Będziemy to czynić, czy chcielibyśmy to czynić, a nie mamy tej pewności, lepiej się od tego wstrzymać i zostawić miejsce dla łaski Bożej, która jest cały czas dostępna. Generalnie ten idiom. Y w spadnie jest w kilku miejscach pisma oprócz tych, które były wymienione z Ezechiela czy z dziejów apostolskich. To po raz pierwszy znalazłem go w trzeciej Mojżeszowej 29, trzecia Mojżeszowa 20 rozdział 9 werset. Widzimy takie sformułowanie. Ktokolwiek zło rzeczy, albo źle odpowiada, albo źle mówi swojemu ojcu albo swojej matce, poniesie śmierć. Źle mówił do swojego ojca albo swojej matki albo obrażał ich, przeto krew jego spadnie na niego. Czyli wyraźnie widać, że grzech, i tutaj kilka grzechów jest wymienione, gdzie ta rzecz, krew jego spadnie na niego, powtarza się w tym 20 rozdziale. 27 werset na przykład. Jeśli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć, ukamienują ich, krew ich spadnie na nich. Czyli to było zarezerwowane dla takich najbardziej rażących naruszeń Słowa Bożego. Pierwsza Królewska 2,37 też jest takim ciekawym miejscem. Pierwsza Królewska, drugi rozdział, 37 werset. Tutaj jest jak Salomon właśnie rozkazał Szymejemu, żeby nie oddalał się od domu, a jeśli się oddali to wtedy po prostu będzie winien śmierci. I tutaj zapamiętaj to sobie, tak mówi Salomon do Szymejego, w tym dniu, w którym oddalisz się stamtąd i przekroczysz potok Kidron, poniesiesz śmierć, a twoja krew spadnie na twoją głowę. Czyli to sformułowanie mówi o sytuacji, kiedy dany człowiek ponosi konsekwencje swojego działania. I to działanie jest jego winą, ale nie zawsze. Tak jak widzieliśmy w Ezechiela, czasami winą jest obarczony ten, kto nie ostrzeg danej osoby. I też podobne do tego jest miejsce, które nawiązuje też do dziejów apostolskich 20. Piąta Mojżeszowa, 22.8. Piąta Mojżeszowa, 22.8. Mówi o tym, że jeśli jest budowany dom, jeśli zbudujesz nowy dom, to postaw na dachu poręcz, abyś nie sprowadził na swój dom krwi gdyby ktoś z niego spadł. Czyli można powiedzieć, że człowiek jest na dachu, czyli powinien wiedzieć, że jest w niebezpiecznym miejscu. Ale mimo to, jeśli na tym dachu te dachy były płaskie, więc to generalnie spadnięcie, no to jak się ktoś wychylał, podchodził do krawędzi, się mogło zdarzyć, ewentualnie zwiał go wiatr może. Ale jeśli nie postawił ten człowiek poręczy, to był winien tego wypadku, współwinien krew takiego budowlane, tego zabitego spada na budowlańca, który nie postawił poręczy. To też na nas składzie nacisk, podobnie jak jest powiedziane o wołach, że Bóg nie ze względu na woły mówi, żeby wołowi nie zawiązywać pyska, to w ten sposób, jeśli interpretujemy te fragmenty, to można powiedzieć, że gdy my mówimy coś i z tego, co mówimy ktoś wyciągnie błędne wnioski to sprowadzi na niego śmierć, no to ta krew spada na jego y, z naszej winy. Czyli jeżeli ja na przykład coś powiem, że y, na przykład człowiek wyciągnie z tego wniosek, że zbawienie jest z uczynków, bo na przykład y, wprowadza jakąś wypowiedź albo w jakiś sposób y, doprowadza go do błędnego rozumowania y, na temat Boga, no to ten człowiek pójdzie tym, co ja mu powiedziałem, ale to ja nie postawiłem poręczy. Albo jakąś zacznę nauką go karmić, która spowoduje, że on za daleko się zapędzi i nie będzie się trzymał nauki chrystusowej. No to on nie ma Boga wtedy, tak mówi pismo, ale to na mnie spada krew za to, że on po prostu spadł z tego dachu, który ja zostawiłem nieogrodzony, nie dając takich elementów ograniczających w tym, co wypowiedziałem. To jest odpowiedzialność mówcy i to między innymi Paweł miał na myśli w XX rozdziale dziejów, że nie jest winien niczyjej krwi, dlatego, że głosił całą wolę Bożą. Nie, że kawałek, wycinek, doktryny gdzieś tam powiedział i ktoś się za daleko rozpędził. Na przykład coś mocno podkreślił i nie zostawił zabezpieczających. Widzimy, jak w listach Pawła czy w wypowiedziach widać wyraźnie, gdy mówi na przykład, że nie osiągnął doskonałości, ale potem chwilę mówi później, że ten, kto jest w Chrystusie, tą doskonałość ma na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa. Czyli wyraźnie pokazał, że doskonałość jest przez uwierzenie Jezusowi, ale taka faktyczna, praktyczna doskonałość tu na ziemi nie będzie osiągnięta, że ktoś z tej doktryny nie wyciągnął Wniosku, że on teraz jest doskonały, on nie musi się już tutaj na ziemi zajmować tym, że się podobać Bogu, bo on już jest doskonały w Chrystusie. Jest doskonały w Chrystusie i dlatego ma wolność, żeby yy, po prostu korzystając z tego, że został ułaskawiony, móc pozwalać Duchowi Świętemu w swoim życiu pracować, aby coraz bardziej się upodabniał do obrazu Syna Jego. Gdyby Paweł tej drugiej części nie dodał, katastrofa gotowa. Dość padłby z dachu. 284 <try> <try> Cygan nie umiera i raz, więc słyszy słodką, że Bóg kocha nas, Pra serca się w nie wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg. O, tak obrada Bóg kocha ten świat. Gdy grześnika ja się przebacza Na krzyżu Golgo Ty zmarł Boży Syn. By rzeźni Gott kupion był swoich win. O powtórz mi, o powtórz mi, bym pozbył się wszystkich. słyszą, że kocha ich Bóg Paość jest zuchło pięcia głos A ja nie wiedział jak szczęsny że kocha ich Bóg. Nie wszyscy wiedzą, a wielki jest świat. Nie jeden w rozpaść nad nędzą wpał. Życie ich płynie wśród obaw i tróg. im powie, że kocha ich Bóg? Bym pozbył się wszystkich obaw i truk. Niech wieś tak głośno na świat cały dni Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg Więc mówcie wszystkim, że kocha ich Bóg każdy śmiało doń zbliżyć się mógł, wołajcie wszystkich, dopóki jest czas, bójcie do zbawcy, on kocha i was, o powtórz mi, o powtórz mi, w tym się wszystkich, o Świat cały brzmi Niech wszyscy słyszą, że kocha ich Bóg 171, druga zwrotka O, szczęść Miłośnie wzywa.